Właściwie od chwili zniesienia samodzielnego ustroju politycznego Królestwa Polskiego po powstaniu roku 1830-1831 Rosja nie posiadała żadnego dalszego i konsekwentnego planu w stosunku do Królestwa. Nadany przez Mikołaja I w roku 1832 statut organiczny określający po zniesieniu odrębnej państwowości królestwa, nowy ustrój kraju nigdy nie wszedł w życie, a zarząd tymczasowy, zorganizowany przez Paskiewicza, zamienił się w system. Reformy wielopolskiego trwały tylko przez chwilę. Ukazy Aleksandra II po ostatnim powstaniu, znoszące odrębne instytucje kraju, ale uznające go za Polski i przyznające w dość znacznej mierze prawa języka polskiego, natychmiast zostały pogwałcone przez szybkie wprowadzenie systemu bezwzględnej rusyfikacji. Powstały nawet wątpliwości, czy warto ten kraj trzymać w swym władaniu. Mikołaj I chwilami gotów był się pozbyć całego królestwa, a Aleksander II w roku 1862 poważnie się zastanawiał nad ustąpieniem z kraju, a przynajmniej jego połowy. Dziś także z ust polityków obozu rządowego zdarza się słyszeć zdanie, że Rosja wolałaby się wycofać z królestwa, niż przyznać mu autonomię. Kraj ten jest w najdziwniejszym jakie można sobie wyobrazić położeniu. Państwo, które go posiada, nie wie, co z nim zrobić. Nie widzi ono możliwości przerobienia go na rosyjski, a nie chce mu pozwolić być polskim. Ten niezwykły los polityczny królestwa ściśle się wiąże z jego terytorialnym położeniem. Z punktu widzenia geograficznego, a co za tym idzie, ekonomicznego i strategicznego, kraj ten najdogodniej byłoby posiadać państwu, do którego należy ujście Wisły i brzeg Bałtyku, aż po ujście Niemna. Prusy też przy ostatnim rozbiorze Polski zagarnęły jego połowę włącznie z Warszawą. Gdy później Kongres Wiedeński z odebranych przez Napoleona dla księstwa warszawskiego ziem zwrócił im tylko Wielkie Księstwo Poznańskie, uwalniając je w ten sposób od znacznej ilości polskich poddanych, myśl o przesunięciu z powrotem granicy wschodniej w głąb ziem polskich, Kneze becker nie opuszczała polityków pruskich. Dopiero kiedy w drugiej połowie ostatniego stulecia polskość w prowincjach pruskich okazała się niezmiernie trudną do strawienia, zrozumiano, że wszelkie nowe zdobycze terytorialne na wschodzie utrudniłyby niesłychanie i skomplikowały kwestię polską w państwie Hohenzollernów. Zwiększyłyby one ilościowo żywioł Polski, podniosłyby siłę jego odporności a nawet wzmocniłyby niezawodnie polskość na tym terenie, na którym Niemczyzna już zdobyła przewagę, mianowicie w kierunku ujścia Wisły, do którego nowo nabyte ziemie ciążyły ekonomicznie. Bismarck niejednokrotnie wypowiadał zdanie, że Prusy dość mają swoich Polaków i nie mają interesu ich liczby powiększać. Inna rzecz byłaby gdyby proces germanizacji dzisiejszych prowincji polskich Prus szedł pomyślnie i dziś zbliżał się ku końcowi. Wtedy można byłoby pomyśleć o zagarnięciu części Królestwa i rozpoczęciu tam ukończonego w Poznańskiem dzieła germanizacji. Jeżeli bowiem Prusy czują, że mają za dużo dziś poddanych polskich, to niewątpliwie mają za mało ziemi polskiej, której im potrzeba jeszcze wiele do zdobycia normalnej granicy wschodniej. Dzisiejszy też rozpaczliwy pośpiech w dziele germanizacji poznańskiego ma niezawodnie jedno ze źródeł w przewidywaniu, iż mogą być bliskie czasy, kiedy podział królestwa z punktu widzenia interesów pruskich okaże się koniecznym. Tak jak jest, nie mogąc się kusić obecnie o zajęcie królestwa lub jego części, Prusy są silnie zainteresowane w tym, ażeby polskość w tym kraju nie poszła po drodze szybkiego rozwoju kulturalnego i nie rosła w siły. Tylko przy powstrzymaniu rozwoju sił narodowych polskich kraj ten może stać się w przyszłości polem skutecznej germanizacji. Z drugiej zaś strony szeroki rozwój życia kulturalnego polskiego dziś w Królestwie oddziałowywałby na sąsiednie prowincje pruskie i dodawałby tamtejszym Polakom moralnych sił w ich oporze przeciw Zalewowi Niemieckiemu. W ogóle pomyślny rozwój narodowy ziem rdzennej Polski, dawnej dziedziny piastowskiej, zajmującej do Rzeczy Wisły, jest najmniej pożądany dla posiadaczy ujścia tej rzeki, któremu by zagrażał tym bardziej, że szczep Polski i dziś w kierunku dolnego biegu Wisły dochodzi wąskim wprawdzie pasem do brzegów Bałtyckiego Morza. Dla państwa, które wyrosło na ziemiach zachodniej Słowiańszczyzny, dla którego te ziemie są głównym punktem oparcia w jego panowaniu nad cłem i Niemcami, którego potęga w głównej mierze wyrosła z upadku Polski, podniesienie głowy przez polskość oznaczałoby położenie tamy jego rozrostowi. W konsekwencji zaś zachwianie jego rolą w Rzeszy Niemieckiej. Z tego względu... Jakkolwiek Prusy posiadają najmniejszą część dawnej historycznej Polski, żadne państwo nie ma tyle powodu czuwać nad kwestią polską jako całością i przeszkadzać wytworzeniu takich warunków, w których poważniejsza część narodu polskiego mogłaby pomyślnie się rozwijać. Walczymy z całym narodem polskim. Ten głos coraz częściej słyszymy z łamów pism niemieckich stojących blisko rządu berlińskiego. Z trzech państw, do których ziemie polskie należą, Austria od roku 1866 przestała być prawdopodobnie raz na zawsze pierwszorzędną potęgą, a od roku 1879 jej polityka zewnętrzna coraz bardziej uzależnia się od pruskiej. Rosja po klęsce w wojnie na Dalekim Wschodzie i wobec kryzysu wewnętrznego zapowiadającego się na długie lata, nieprędko, zdaje się, może liczyć na powrót do potężnego stanowiska mocarstwowego i do roli w polityce międzynarodowej, jaką do niedawna odgrywała. Jedyne Niemcy rosną stale w potęgę, tem większą wobec osłabienia sąsiadów. One też niezawodnie zdolne będą wywierać, a może dziś już wywierają, najsilniejszy wpływ na losy narodu polskiego – i na dalszy rozwój kwestii polskiej. Od szeregu lat w umysłach Polaków rozwija się i utrwala przekonanie, że główne niebezpieczeństwo dla ich bytu narodowego stanowią Niemcy i że walka z nimi jest głównym momentem walki o byt i przyszłość narodu.